Nie mów nikomu. To tajemnica. Pi i pi Dlaczego pi? Bo jestem piękna. A raczej miałam być piękna, ale nie do końca wyszło, ale o tym jeszcze powiem. 28 stycznia 2011. Tak, więc... Więc sę byłam sę u kosmetyczki, co nie? No no i tak se myślę, tak, tam mnie przewałkuje, przemagluje, trochę poboli, trochę pomasuje i w ogóle, i jak se wyjdę, to taka piękna będę, wręcz taka łuna będzie do mnie szła, takie ludzie normalnie będą padać na ulicy i zasłaniać oczy, bo łuna mojego piękna po prostu będzie taka oślepiająca, olśniewająca i w ogóle cudowna, och, ach i w ogóle. No i tak se ten tak, już po zakończonym zabiegu, se zapłaciłam, se ubrałam się i już se chcę wychodzić, i patrzę o lustro, i se tak spojrzałam. Kordę, poparzony leper, morda czerwona jak burak. Masakra. Normalnie nie wiem, ugotowany skimos. Hmm. Nie, nie był to piękny widok, wierzcie mi. Więc się jakoś czapkę, oczywiście, niżej naciągnęłam. I ze szalikiem się moim super wypasionym kolorowym okutałam i przemykałam tak szybko, żeby nikt mnie nie zobaczył. Na szczęście... Na szczęście już tak, tak nie ma. tak. Okazuje się już mam wrażliwą skórę i ona potrzebuje trochę więcej czasu, co by ochłonąć, więc... Już wiem, że jak chcę się upiększyć, najpierw muszę wyglądać jak poparzony leper, a dopiero później będę piękna, śliczna i cudowna, więc czekam do niedzieli na efekt. Tak, mam nadzieję, że się nie skończę, że będę wyglądać jak leper, tylko że normalnie, w sensie. Bo tak... Tak, no... No, nie, o policji gadać nie będę. Ale, więc tak. No. Dobra, o czym coś jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam dzisiaj powiedzieć, że... O, właśnie teraz leci sobie soundtrack z filmu Juno i lubię ten soundtrack, bo ma takie fajne, ciekawe piosenki, różne i w ogóle, no... No, generalnie jak ktoś nie lubi komerchy, to niech se ściągnie. Dobrze, ale wracając do tematu. Więc tak, kobiety powinny być piękne, eteryczne, i w ogóle najlepiej głupsze od mężczyzn, bo mężczyźni nie lubią, jak kobiety są za mądre, i powinny być takie, żeby każdy im jej zazdrościł, zazdrościł tej im, im jemu tej kobiety, tak. I, i, i w ogóle ja do tego powinna być oczywiście wierna, mimo że wszyscy by chcieli ją ten, się z nią matematyki pouczyć, tak. No i, i w ogóle i taka kulturna powinna być, i, i nie wiem jeszcze jaka, no ale generalnie, o co mnie kaman. Oto, że to tak ym, mało która kobieta tak od pstryk rodzi się i jest taka super piękna, wypasiona. Większość kobiet bardzo dużo wysiłków to wkłada i zauważyłam jedną prawidłowość, to na pewno zauważył każdy z was, mianowicie, że im bogatszy mąż, tym piękniejsza żona, ale też im więcej ta żona spędza w, u kosmetyczki, w spa i w ogóle, i zazwyczaj ta żona nie pracuje, ponieważ ona ma ładnie wyglądać, pachnieć i dawać tyłka za przeproszeniem, bo i pokazywać się u boku swojego męża i że go tak niby kocha i, i że jakim to on jest szczęściarzem i, i, i w ogóle jaki jest great i... i, i no. A najlepiej im starsza facet to młodsza laska, nie? Wtedy on może pokazać, że tak naprawdę to nie jest impotentem, że jeszcze wszystko z nim super pięknie, ma sprawny sprzęcik i że żonka uwielbia z nim się bzykać, mimo iż musi zawsze przy sobie nosić wiagrę. No. Tak. Więc to odnośnie, tak, tego, iż kobiety powinny wyglądać tak, a nie inaczej. Zmienia się też tam nam także że... Yy, wzorzec piękna, kobiecego, tak? Yy, że na przykład Marilyn Monroe jest gruba niby. No, jeżeli ona jest gruba, to ja w takim razie już powinnam dawno z hipopotamami tam se grasować w zoo i... i... i... ścinać co na tam jedzą. No. Ale pamiętam, że taki hipek potrafi też szybko biegać, pozorom, i potrafi nawet zabić człowieka no i, i tam gdzie one się żyją to tak nawet często sobie tych ludzi tam zabijają tak dla rozrywki pewnie bo sobie myślą tak znabijałam się z nad że niby takie grube i brzydkie a to ci pokażę tak ci rękę odgryzę głowę i nie wiem co jeszcze no nie będziesz tak mi niedobre człowieku tutaj ten mówił no uh, i przypomniał mi się w tym momencie jeden z utworów uh, Herberta o słoniach <acht réiona> bardzo ciekawy poczytajcie sobie nie na nie Herbert jest genialny o krasnoludkach też jest fajna i w ogóle, no, tak. No, a teraz na przykład leci sobie kawałeczek vampire. Tak. NC Pants. Pants? Pants. No, whatever. I to jest dalej z, z tego z Juno. No, ale o Juno już kiedyś mówiłam, więc nie będę się powtarzać. Już wyprzedzam komentarz Hossa, który zapewne napisze, iż musiałam wypić kawę lub kolę, więc tak, najpierw wypiłam kawę, a później wypiłam, tudzież bardziej zjadło, wypi, zjadło wypiłam jogurt, jogurt naturalny z, z kolą. Spróbujcie kiedyś, kupcie sobie jogurt naturalny i do niego, albo serek homogenizowany naturalny i do niego sobie wlejcie koli, ale nie tak dużo naraz, tylko tak po trochu i tak sobie jedzcie, całkiem, całkiem dobre no więc to też chciałam powiedzieć podzielić się z wami moimi kulinarnymi odkryciami no i tak jeszcze chciałam powiedzieć co chciałam jeszcze powiedzieć że chyba naprawdę się starzeję i sklerozy naprawdę mam postępującą bo Znowu zapomniałam o wielu rzeczach, które miałam dzisiaj zrobić i tak niefajnie z tego względu jest, no. Poza tym nie chce mi się mieć końca urlopu, nie chce mi się wracać do pracy, Ja nie, nie ktoś za mnie pójdzie. Właśnie. O, to był dobry pomysł. Może to się na tyle masochistą, że chciałby za mnie pracować za darmo. Jeszcze nawet tak robić tak dobrze tę pracę, że wszyscy uważali, że jestem za fajna i w ogóle super cudowna, niezastąpiona i jest w ogóle. Tak. Dosłownie tak. Normalnie The Prodigy. Eee, co jeszcze? A! Właśnie. Dzisiaj tak. Coś mnie tknęło. W ramach tego, już postanowiłam, że będę słuchać więcej różnych podcastów, bo tak byłoby dobrze wiedzieć, co prawie piszczy. No i se patrzę, se jest odcinek Masy Krytycznej. I cóż, słyszą me piękne uszy, czyste, dodam. Otóż Martin o mnie wspomina i jeszcze nie wiem, czy mam focha, czy mam pocha, czy potraktować to jako wrr, czy potraktować to jako mr. Jak się zastanowię, to, to się może do tego odniosę, albo może i się nie odniosę. Tak. Poza tym naprawdę jestem fajna, bo sobie wklejkę z blipa umieściłam na strące. No tak naprawdę, mistrzostwo świata, prawda? No nie każdy to potrafi, nie, nie. To już jest wyższe szyko jazdy. Tak. Um. Um. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że... Że, że, że że nadal wyglądam jeszcze jak ten poparzony leper. I... bo tak se patrzę na się i to nie jest takie kul. Cool. Mam nadzieję, że to serio zejdzie, bo jak nie zejdzie, to ja nie wiem, co będzie. Pójdę i poproszę zaraz pieniędzy. Tą złożę. Chciałam powiedzieć deklaracji O, bądź. No, jak to się nazywa? Jak coś nam się... Nie, coś kupiliśmy, jest to wadliwe albo coś to co się składa. O, wiem, już reklamację no. No to tę reklamację się wtedy złożę, nie? No. Ale może to dlatego ta pani mi dała zniżkę, bo widziała, że może coś <grym> no, nie. No, dobra, nieważne. W każdym bądź razie dzisiaj uwierzcie nikt nie chciałby mnie oglądać na live, więc y, y, y, y, tym lepiej, że zadowalam was tylko oralnie, jakkolwiek by to brzmiało, tak. Y, o Boże. Właśnie tak patrzę, co ja mam na mojej cudownej tablicy korkowej i tak widzę. Psychiatra. Hmm. Że, łot? No dobra, no w każdym razie tak, widzę sobie u mnie na miarę do psychiatry. Fajnie. Co jeszcze wisi na mojej tablicy? Zaraz wam powiem. Powiem wam, cóż taka wspaniała osoba, jaka ja mam na tablicy. Mam zdjęcie, kilka zdjęć mam. Mam taką, taką jakby kartę do bankomatu, ale to nie jest karta do bankomatu, tylko taka, taka karta se. Kto to czyta? Jest kochany. Widzicie, jestem kochana, tak. Mam se pocztówkę z Barcelony. Mam se kontakt i wizytki na przykład do dentysty albo do instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej. I mam se numer do spółdzielni, do działu technicznego na przykład. I mam se wykaz lekarzy z przychodni, w sensie ja te specjaliści są. I mam se rozkład jazdy autobusów, nie wiem, po kiego. I mam se ulotki, jakieś takie, co se robiłam z pracy. I na przykład mam, <laughs> jak na Adobe, Adobe Audition zrobić p <laughs> Spoko. I mam se ten rozmiar okienek, jakie w jak się z YouTube'a daje na stronkę, ale też fajne. O, i mam sobie nawet ten wykaz, ile za mam sobie płacić. I co jeszcze mam? O, jeszcze więcej jakichś tam zdjęć. Nawet pies na zdjęciu jest, który i zdec już. I o. I czy twoje picie jest bezpieczne? Też sam mam. Chociaż nie wiem, czemu to sobie wisi tu. No. A na biurku to sobie mam taki rozpieździel, że ktoś mógł przyjść i mi posprzątać. jak sobie myślę. Bo są książki, płyty, kartki, koperty, rachunki, teczki, karteczki, gumy do rzucia, dziennik, płyty i więcej karteczek. I małe karteczki, i spinacze, i kubek, i kubek po jogurcie, i kola ze stoi, i zakreślacz, jakieś bezgrały na małych karteczkach. I nawet ołówek sobie leży, i zapalniczka, i i... I co? I nawet część, części do tego wyposażenia do aparatu cyfrowego i, i MP3, i, i spinka. Potem tu spinka, jakie spinki? spinki nie? No nieważne. I telefon, i, i podkładka pod kubek też nawet jest. I w ogóle strasznie dużo dziwnych, ciekawych rzeczy, naprawdę. Ponoć można poznać człowieka po tym, co ma na biurku tudzież w miejscu pracy, jaki ma porządek i co trzyma więc ciekawa jestem, cóż by można było o mnie powiedzieć że było ciekawe, jeszcze jest taki koszyczek gdzie są jakieś różne dziwne gumki i temperówki i nawet nić i taśma klejąca i nawet dwa kubki na różne przybory do pisania z którymi już się tak nie pisze i nawet nożyczki są i nawet linijka jest, no widzicie? tak ktoś kto ma tyle rzeczy na biurku nie może być Pusty i nie może być nieciekawy. No i nie, no, po prostu może być tak, że trzeba mu się sprzątać jest leniwy, albo z brudasem. Możecie sobie sami wybrać którąś z opcji. No. Tak. I co chciałabym jeszcze dzisiaj powiedzieć? Tak, nie wiem, staram się wejść na w ten rytm częstszego nagrywania ale nie jest to wcale takie proste jak mogło się wydawać i się nie dziwię poniekąd skwarkowi, że nie nagrywa, yy, bo w, gdy w garażu jest za zimno, bo to tak dziwnie się nagrywa, jak ktoś się po domu kręci i może za chwilę tu wparować, albo sobie podsłuchiwać, a nawet jeśli tego nie robi, to jak człowiek się dziwnie czuje. No. Poza tym mamy znowu zimę, o czym już mówiłam wczoraj, chyba wczoraj, no i znowu jest zimno i mroźno i mnie się to nie podobuje i niech ta zima już se kurde pójdzie i może się przyjść już wiosna. Tak, nie obraziłabym się nic a nic i ponoć jest tak, że to co ja mówię to ludzie robią, więc jak na przykład teraz bym wam powiedziała, że musicie mnie słuchać, tak. Każdego odcinka od początku do końca. Minimum raz. I musicie mnie uwielbiać. Macie mnie uwielbiać. Macie wielbić mnie. Macie mi mówić, jako jestem z I, i, I macie macie teraz się ubrać i iść do sklepu i się kupić czupa czupsa truskawkowo śmietankowego tak właśnie i go zjeść o a potem wyrzucić patyczek do śmietny No ciekawe, ciekawe. Fajnie, że mam taką władzę nad wami. A może tylko nad niektórymi mam władzę. A poza tym ponoć to, czy mamy na kogoś wpływ. To, że niby na ludzi inteligentnych jest mniejszy wpływ. Może niby oni przetrawią informacje, a nie zrobią to, co usłyszą. No bo zwierzęta można łatwo wdresować do coś im powie, coś się robi. Pies siada. Mówisz, że tak coś tam leż, pies leży. No, więc jeśli ja powiem teraz wyłącz, to wyłączysz, tak? Jeśli powiem słuchaj dalej, będziesz słuchać dalej. No, okej. Okay. Więc albo jestem taka fajne, że udało mi się was zainteresować co niektóre. Albo... Interesting, really interesting. niach, niach. Tak, nic nie to wykorzystam, patrzycie. Dobra. Tak czy inaczej... Um, sę na dzisiaj zakończą sę, bo bo są, bo tak, o bo takie me prawo jest niekanoniczne, tylko me, me prawo me prawo, me, moje tylko moje znaczy, pewnie ustanowione i wy musicie ich przestrzegać, tych praw w sensie, tak no i i tak. Już będzie koniec. Już nic nie będzie. Nie będzie niczego i będzie end. I pozdrowienia oczywiście dla żuczków. Tak. Dla nosków. Innych mutantów. I perwersów. I... I, i dzieciaków mentalnych. Też nawet. Tak. I se, zobaczymy jak mi się uda są nagrywać częściej. Sę, tak se mówię, seum, ja, se mówię tak, sobie. No i na dzisiaj to by było tyle. Tyle, tylko. Tak trochę się nie powinna bawić chyba tą spinką, bo źle na mnie wpływa, jakieś je ze fluidy ma. Fuh, niedobra spinka, zła spinka. Idź, poszło nie macie. No, więc do, do, u, Czeeeenia No Kiedyś się nauczę tak se robić, żeby ten To co ja se słucham Żeby se było jako podkład Ale tak mi się będzie chciał, a zważywszy na to, że nie mi się zwyczajnie Nie więc pewnie to nie nastąpi nigdy Chyba, że znajdzie się jakiś jeleń Będzie mi robił podkład hmm. Tak, czyli zawsze będzie w tle Cisza, chyba, że będę się nachylać tak mocno W stronę głośników I wtedy będę coś słuchać, no nie wiem na razie to sobie muszę, właśnie, kupić sobie mikrofon, seum muszę, bo mnie drażni to, że muszę trzymać to, coś se włapie i to się mnie wkurza, no. Tak. Albo zuma, czy coś tam? Nie no, zuma to nie. Bo jak wiecie, to przecież zbieram na ten. Znaczy, no nie zbieram. Kiedyś po prostu pójdę i zrobię ten głupi rezonans. Na razie szkoda trochę kasy. No. A może znajdę lekarza, któremu wystarczy dać 7 dych, żeby mi popukał i sam wypisze. Znaczy popukał, w sensie młode... No wiecie, o co chodzi ten neurolog, nie? Nie to, że ten tego, tylko tam tego, że kop no nogą ten odrzut taki, no. Także, no. Tak właśnie, o. Więc do usłyszenia. Tako ja wam mówię.